Dzień dobry, a z nami dzisiaj jest Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ale na początek programu chciałabym, żebyśmy wspomnieli posła nowej lewicy Łukasza Litewkę, który zginął wczoraj w wypadku.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 Tworzenie lepszego świata. No, właśnie taki był. Łukasz po prostu był człowiekiem z sercem na, na, na dłoni. W, w prywatnej sferze był taki sam, jak w tej sferze politycznej. To znaczy był człowiekiem otwartym, dobrym, ciepłym, e, człowiekiem, który potrafił e, zarażać się swoimi pomysłami. Absolutna tragedia i tragiczna wiadomość. Łukasz był fantastycznym człowiekiem. Myślę, że to, co zrobił dla tematów, których Działał w działalności charytatywnej, ludzi, zwierząt, e, obsłużyłoby wiele żyć. Pomagał co chwilę ludziom, ludziom, którym działa się krzywda, zwierzętom. Ciężko po prostu opisać w słowach żali i ból, jaki teraz odczuwamy po jego stracie. Był to bardzo życzliwy człowiek, człowiek taki z sercem. Wielokrotnie obserwowałam go też na Facebooku, jak upubliczniał zbiórki, jak potrafił zwerbować ludzi, żeby w ciągu jednego dnia nazbierać na jakieś dziecko. Tak, Łukasza Litewkę wspominali koledzy z parlamentu. Czy pan poznał go osobiście? Tak, poznałem. Trudno było go nie zauważyć, z nim się nie spotkać. Wielka strata, bardzo smutny dzień dla wszystkich w parlamencie. Trudno tutaj cokolwiek dodać. Przejmujące wspomnienia, przejmujące słowa. Na pewno też w tym pokoleniu trzydziestoparolatków był Takim politykiem, który kieruje się wartościami, który jest wyrazisty, który wie czego chce. Bardzo wielka strata i myślę długo będzie wspominany jako taka osoba, która wiele wniosła do parlamentu. Właśnie pewnego myślenia, energii, brak słów po prostu. Walczą o ludzi, walczą o zwierzęta bezdomne. Przechodzimy do polityki. Sławomir Cęckiewicz, szef BBN-u, podał się wczoraj do dymisji i powiedział, że jest wrogiem publicznym tej ekipy rządzącej. Co pan na to? No, tak bardzo nadwartościowuje siebie i swoją rolę. Nie jest żadnym wrogiem ekipy rządzącej. Po prostu jest osobą, czy był osobą, która została źle obsadzona w, w swojej funkcji i mieliśmy kilka miesięcy kompletnie zbędnych emocji, problemów, być może złych decyzji prezydenta, no bo jeśli się chwali Pan Cyńskiewicz, że to on z sejfem zadziałał, że prezydent zawetował tę ustawę, no to widać, że ten wpływ był zły, szkodliwy dla Polski, więc myślę, że wszyscy widzą, co się działo. Wszyscy widzą, że to jest osoba, która nie powinna w ogóle funkcjonować na takim stanowisku związanym z bezpieczeństwem i, i, i tyle. i Dlatego ja tę decyzję przyjmuję spokojnie. oczywiście. Ale żeby... pan myśli, że powodem było to, że Sławomir nie ma dostępu do informacji niejawnych, no mimo że jednak wygrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawę z rządem Donalda Tuska. Czy Konflikt wewnętrzny, o którym się mówiło, że Cenckiewicz jest skonfliktowany z y, częścią otoczenia prezydenta. Nie wiem, w życiu nie rozmawiałem z panem Cenckiewiczem, nie miałem z nim żadnego kontaktu, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie tam relacje panują. Y, Podał się do dymisji, jego sążniste, historyczne oświadczenie pokazuje, że y, jego nienawiść do obozu rządzącego, do poszczególnych jego polityków, nawet takich, z którym Niby współpracował, jak premier Władysław Kusiniak-Kamysz jest tak ogromna, że sądzę lepiej, żeby w innym miejscu życia publicznego funkcjonował, bo po prostu no, nie, nie był w stanie w jakikolwiek sposób z rządem współpracować, jak się okazuje, więc ja nie oceniam jakichś jego poglądów ale uważam, że wniósł jakiś fatalny, toksyczny styl tutaj do, do tych relacji obozu rządzącego, rządu, w sektorze bezpieczeństwa. Ja mam porównanie do szefu BBN-u, prezydenta Dudy, przecież też ogromne różnice były napięcia, wszyscy to pamiętamy, ale w takich słowach bezpieczeństwa zwłaszcza w takich sprawach, o których się głośno nie mówi, a dotyczą bezpieczeństwa państwa, no trzeba współpracować, trzeba wymieniać informacje. No, tutaj po prostu kompletne zero było i agresja i wojna. Także tutaj uważam, Ale że... Ale Cenckiewicz twierdzi, że to właśnie strona rządowa, odcinając go od informacji niejawnych, nie, mimo wygranego procesu. Ale on nie wygrał tego, że ma poświadczenie, tylko wygrał to, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego czy Agencja Bezpieczeństwa Wojskowego muszą y, naprawić błędy, które popełniły i y, ponownie rozważyć, czy powinien mieć ten dostęp. Tak było za rządów PiSu, tak było zawsze. Wygrywali ludzie w sądach administracyjnych, ale to służba daje takie poświadczenie. Tak jak starosta daje prawo jazdy, tak służba daje poświadczenie. Naprawdę w tej sprawie całą politykę, wielkie emocje, zbudował sam pan i, i, i tak kompletnie nie musiało być, no po prostu nie musiało być i y, mógł y, prezydent go w innej funkcji powołać, nie wiem. Szefa Kancelarii Prezydenta, on, nie mu on ma z mocy ustawy dostęp, tak jak ministrowie. Natomiast szef będą no, musi mieć dostęp, a w tamtym czasie nie miał dostępu. I tak samo po nieprawomocnym wyroku w pierwszej instancji uważał, że ten dostęp ma. No nie miał, no nikt mu tych dokumentów nie pokazywał. I a Sławomir że zostaje w otoczeniu prezydenta, będzie szefem Rady Bezpieczeństwa i Obronności którą prezydent powołał 12 marca w zasiada w niej 30 osób, to będzie miał jakiś wpływ na prezydenta czy nie? Trudno mi to ocenić. Tych rad bardzo dużo zostało powołanych w niektórych dziwni ludzie. Nie sądzę, żeby odgrywał jakąkolwiek rolę. Czytam, że ma wspierać pana Czarnka teraz. No, bardzo dużo różnych spekulacji jest. Znamy fakty, tak? przestał być szefem, przestał być szefem BBN-u i tyle. I... i jakąkolwiek drogę wybierze, no to, no to będziemy o tym pewnie wiedzieli. I Ale sądzę, jednocześnie rzecznik dalej prezydenta... współpracował z prezydentem w, w takiej formie, jak do tej pory. To jest oczywiste. Jednocześnie rzecznik prezydenta zapowiedział, że prezydent odtajni aneks do raportu z likwidacji WSI przygotowany przez Antoniego Macierewicza. Prezydent Lech Kaczyński nie odtajnił, Bronisław Komorowski nie odtajnił, Andrzej Duda nie odtajnił. I co się teraz zmieniło, że ma być odtajniony? Nie znam treści tego aneksu, pamiętam sam raport kuriozalny, kompromitujący dla Macierewicza i też podważający w świecie zaufanie do polskich służb specjalnych, bo jeśli nawet jakiekolwiek służby specjalne na świecie popełniają błędy, to nie musi cały świat o tym od razu wiedzieć i to było kompletny kuriozum, jakieś zaślepienie Macierewicza kolejni prezydenci przecież bardzo różni z różnych opcji politycznych uznawali, żeby tego nie robić. No zobaczymy, no przekonamy się co tam, co tam jest i, i ja, ja w, w tym y, jakiejś żadnej emocji nie mam. Zdziwiam się, że to będzie coś w stylu tego pierwszego raportu. Ale teraz Polska będzie kilka najbliższych miesięcy żyła teczkami? Nie, nie sądzę. To są przecież historie sprzed ponad 20 lat.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 tylu prezydentów yy, niedecydowano. Zwłaszcza prezydent Duda, tak, no, bo to można powiedzieć, przez 10 lat y, mógł tę decyzję podejmować. I zresztą, ja pamiętam kilka takich wypowiedzi Macierewicza, pytanego o ten aneks, yy, że lada moment, że niedługo, no a jednak jakoś nie. Przejdźmy do y, kwestii kryptowalut. Y, giełda kryptowalut zonda y, krypto zwolniła pracowników. Y, czy... Y, Onet dzisiaj podaje, że Przemysław Kral, prezes tej giełdy od tygodnia, jest w Izraelu, który nie wydaje swoich obywateli. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustw finansowych. Jest bardzo dużo poszkodowanych. Zgłaszają się kolejne osoby. Przeszło 30 tysięcy poszkodowanych. Czy to, że Przemysław Kral jest w Izraelu, oznacza, że jest poza zasięgiem polskich służb? Ja nie potwierdzam żadnych informacji dotyczących miejsca pobytu, kogokolwiek, więc tutaj nie będę się do tego odnosił. Natomiast y, musi tu prokuratura, jeśli będzie chciała go przesłuchiwać, czy stawiać jakiekolwiek zarzuty komukolwiek, ja tutaj nie chcę uprzedzać faktów, to, to nie jest moja rola, no to wtedy podejmuje niezbędne procedury ja nie wiem, jakich obywatelem, jakich jeszcze innych państw jest na przykład właściciel firmy Zonda Krypto, więc tutaj wszystko będzie miało swoją kolejność. Natomiast pamiętajmy... Ale o... rzeczywiście ma izraelski paszport? Ja tego nie wiem. A, nawet A służby wiedzą, wiedział, gdzie jest służby, służby takie rzeczy wiedzą, natomiast ja nie będę o tym, o tym mówił zwłaszcza gdy mówimy o osobie, która no, może się znaleźć w centrum uwagi organów ścigania, więc nie będę mówił o, o żadnych szczegółach, jakie ma paszporty, gdzie jest, niech ta wiedza pozostanie wiedzą, wiedzą służb. Natomiast dwie rzeczy są tutaj bardzo istotne. Pierwsza taka, że firma Zonda Krypto stała się firmą bardzo mocno współpracującą z PISem. To jest CPAC, promowanie jeszcze wtedy kandydata Karola Nawrockiego na, na imprezie, to był główny sponsor. Wejście w PKOL, we współpracę z PKOL, gdzie też taki nominat polityczny jest prezesem PKOL-u, pan Pisiewicz, Sponsorowanie fundacji Ziobry, tak? znaczy to, to jest jeden kontekst. A drugi kontekst taki, że dwa razy Sejm, Senatem uchwalały ustawy o poddaniu rynku kryptowalut kontroli i dwa razy bez przekonujących powodów to przez prezydenta Nawrockiego było wetowane. I mamy do czynienia z sytuacją taką, że Zonda Krypto nie była firmą zarejestrowaną w Polsce, nie była poddana żadnemu nadzorowi finansowemu i mamy skutki tej sytuacji i pełną odpowiedzialność za to podnoszą ci, którzy współpracowali, którzy tę firmę promowali. Myślę, że wielu ludzi jak widziało, że proszę bardzo taki PKO robi centrum Zondrak krypto imienia Jana Pawła II, no, że, że, że dodawał jakiś element wiarygodności. No właśnie, ale te... wczoraj gościem w rmf był Radosław Piesiewicz, prezes PKO-lu i on powiedział, że dziennikarze powinni pytać, co wykonało ABW, żeby ostrzec PKOL przed no To są zonda bardzo jakieś takie wolne żarty, tak bym to powiedział, bo zdecydowaliśmy się opublikować pismo, które wysłał Yy, wysłał PKO do ABW, yy, pisząc, że PKO zamierza współpracować z firmami, które podejmują niestandardowe działania. Nie pytało o zonda krypto, nie pytał o kryptowaluty i nie czekając na odpowiedź, tam też była mowa o jakichś szkoleniach, które ABW oferował nie się już potem nie odezwał. Nie czekając na odpowiedź, po kilku dniach podpisali umowę z Zonda Krypto, więc... To po co wysłali to pismo do ABW? Ja myślę, że jako tak coś do wykorzystania później, no, znaczy specjalnie to pismo pokazaliśmy, żeby wszyscy ludzie zobaczyli, jak manipuluje pan Piesiewicz. To nie jest tak, że ABW ma wszystkie instytucje publiczne ostrzegać przed zagrożeniami, o których nawet nie wiadomo, że takie zagrożenia są. Gdyby może zapytał pan Piesiewicz o zonda krypto, czy tak naprawdę y, generalnie powinno być tak, że to ministrowie y, właściwie, gdyby minister sportu y, zapytał o to ABW, z pewnością, z pełną rzetelnością ABW by wszelkie informacje przekazała. Natomiast nie zapytał, nie zapytał o kryptowaluty, ponosi Pełną odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność za to, że polscy olimpijczycy nie dostają pieniędzy i że to jest jedna wielka kompromitacja. Ale Radosław Piesiewicz mówi tak. ABW dostaje od nas pismo 17 października, 22 podpisuje umowę, a kontakt z ABW jest 12 stycznia. SMS-owy, odzwania pan sekretarz do pani agent ABW i pani agentka nie wie, co to jest Polski Komitet Olimpijski. Powiedziała, że odzwoni, jak się zorientuje, nie odezwała się. Była no, taka sytuacja. Dlatego godność pana Piesiewicza jest w tym wypadku zerowa, no bo nie zapytało. o, powtórzę to, o ząbach krypta, nie kryptowaluty. Wysłał pismo kompletnie niejasne, w którym nie wiadomo o co chodzi i natychmiast podpisał umowę zonda krypto. Tak? I odnoszenie się do tego, że ktoś gdzieś do kogoś dzwonił, a ktoś nie wiedział, jest po prostu kompletnie niepoważne. O zonda krypto, o rynku kryptowalut, od grudniowego posiedzenia Sejmu, od tajnego punktu i tego, co przy tej okazji powiedzieliśmy też jawnie, wszyscy wiedzieli o co chodzi. Tak? A pko Zapakował się w tę współpracę i naprawdę to jest niedobrony nie i można różne rzeczy mówić, to nie ABW ani rząd ponosi odpowiedzialność za to, co robił Pan Pisiewicz. Jest y, samodzielną instytucją PKO, y, podkreślają to, to nie rząd obsadza szefa pkol u więc y, zrobili to na własną odpowiedzialność i teraz mają ogromny kłopot i niech się po prostu z tego tłumaczą, bo to jest jedna wielka kompromitacja. Panie ministrze, premier powiedział, że zonda Krypto była. Y Zamieszana w kontakty z rosyjską mafią. Jakiego rodzaju to były kontakty, czy od kiedy to było wiadomo, od kiedy służby miały takie informacje? Te informacje y, służby pozyskiwały y, w ostatnich miesiącach, wracając do momentu roku 2018-2019. Ja o tym mówiłem tydzień temu na konferencji prasowej, zaraz po odrzuceniu zaraz po nieudanym odrzuceniu weta prezydenta, to była sytuacja taka, w której po raz pierwszy ta firma, też zmieniając nazwę, popadła w problemy finansowe i pojawiły się wtedy duże pieniądze w opinii służb powiązane z przestępczością i służbami rosyjskimi. I ja tyle mogę na ten temat powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Natomiast na pewno wszyscy ci, którzy w tej firmie działali, tę świadomość musieli mieć. Sprawę bada prokuratura, będzie to dogłębnie wszystko wyświetlała i w zależności od postępów śledztwa będzie przekazywać informacje. Natomiast bo jestem, jestem o to pytany przez, przez różne osoby. Mówimy o bardzo poważnych rzeczach. Rosyjska mafia czy rosyjskie służby to nie są sprawy, o których można sobie dowolnie tutaj jakoś tam rozprawiać. Właściwe organy państwa muszą się tym zajmować. Natomiast co do tego, że takie zdarzenia miały miejsce i te powiązania są, służby nie mają wątpliwości. Ale y, właściwie... Było wiadomo, że coś tam w tym biznesie dzieje się nie tak. Od co najmniej roku 2022, kiedy zniknął z miliardem złotych Sylwester Suszek, prezes BitBaya, czyli takiej firmy, która była jakby poprzedniczką zonda krypto. Czy służby wiedzą, czy ten człowiek żyje, jego rodzina podejrzewa, że mógł zostać zamordowany? No, trwa... Ułożył śledztwo policyjne. Wiem, że prokurator generalny będzie wracał. Znaczy, policji, prokuratury będzie wracał do tej sprawy i, i, i tyle mogę na ten temat powiedzieć. W 2022 roku y, rządził PiS, tak? I, I podejmował działania wtedy, kiedy był najsensowniej je podejmować, tak? Znaczy, znacznie trudniej jest po czterech latach kogoś szukać niż po jednym dniu. Y, więc y, to jest y, pytanie do polityków PiSu, ministrów PiSu, czy im potem nie przeszkadzało, że ta firma tak się bardzo zbliżyła do PiSu, no właśnie, będąc strategicznym sponsorem SIPAK-u, który był no, no, no, taką imprezą, która miała promować e, Konferencja amerykańskich konserwatystów, tak. która tutaj była w Polsce po raz pierwszy. Ale premier Donald Tusk powiedział, że to śledztwo w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka było prowadzone w taki dziwny sposób. Tak jakby pod parasolem e, była ta firma e, Zbigniewa Ziobry czy prokuratury. E, Bada to Prokuratura też pewnie to zbada, jak to śledztwo było prowadzone, no nie przyniosło no rezultatu jakiegoś wskazania. Oczywiście to nie jest tak, że każde śledztwo, gdy ktoś znika, musi się skończyć jakimś konkretnym rezultatem. Natomiast no wygląda na to, że tutaj jeszcze coś będzie do zrobienia i tyle mogę na ten temat powiedzieć. Prokurator generalny tej sprawy pilnuje. A Pan rozumie zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, który podczas głosowania nad odrzuceniem tego drugiego Weta wstrzymał się od głosu, nie wziął, właściwie nie wziął udziału w głosowaniu, mimo że klub parlamentarny PiSu głosował przeciwko odrzuceniu weta. Najbrać... Kaczyński mówi, że to jest, że te kryptowaluty, to on by ich zakazał, bo to no, jest jeden no, wielki przekręt. Ja sądzę, że, że, że on tak właśnie na to, na to patrzy. I gdy usłyszał od premiera Tuska, pewnie to wiedział, bo to już w przestrzeni publicznej padało, ale tak usłyszał wprost, Premier tu się do niego zwrócił, czy on wiedział o tym, że Fundacja Ziobry dostała 450 tysięcy od właściciela zonda krypto? I niech to wytłumaczy. Więc y, przypomniałem sobie w tym momencie, jak odnaleziono w sejfie Ziobry pismo od Kaczyńskiego, żeby y, tak nie szalał z Funduszem Sprawiedliwości bo się tutaj posłowie denerwują, tak? Więc myślę, że Jarosław Kaczyński dlatego nie zagłosował, bo zdaje sobie sprawę z tego, że jest bardzo dużo na rzeczy, a informacja, ja w sumie nie wiem, dlaczego ona tak obojętnie trochę przechodzi, że czołowy polityk, wiceprezes PiSu, były Minister Sprawiedliwości, dostaje w trakcie, gdy trwają prace nad ustawą w Sejmie, 450 tysięcy na fundację swoją. Jest po prostu czymś niesłychanym i myślę, że Kaczyńskiego to po prostu oburzyło, tak? Że tu pod jego bokiem Yy, takie rzeczy miały miejsce. I ja nie wiem, czy on wiedział, czy nie wiedział, natomiast no ta reakcja, że oni z panem Błaszczakiem nie zagłosowali była bardzo symptomatyczna. Rami, Myślę, po, że powiedział, cały że nas klub... Cały, cały, tak, zostawili tak, no trochę ludzi. tak, no bo yy, stuk kilkudziesięciu posłów PiSu zagłosowało, tak jak prezes kazał, a prezes sam nie kazał. No to pytanie o takie, takie przywództwo. Gdy ktoś zawołał do posłów PiSu prezes nie głosował, prezes nie głosował, to oni nie wierzyli w ogóle, że to jest możliwe, tak? że, że, że w taki sposób tutaj zostali, zostali wystawieni, ale to oznacza, to, to jest oczywiście Odrębny temat, ile prezes wiedział o Funduszu Sprawiedliwości, ile prezes wiedział o nadużyciach w Rarsie, ile prezes wiedział o różnych sprawach, które się wokół niego działy, na które pozwolił, gdzie pozwolił na takie księstwa, które doiły poszczególne fragmenty, fragmenty państwa. I sprawa kryptowalut, sam prezes Kaczyński ostro się w tych sprawach wypowiedział. Widać, nie chciał brać na siebie kolejny raz y, obrony, no, tego bardzo wątpliwego weta, bo ta ustawa ma uregulować rynek, jest w interesie po prostu konsumentów, obywateli. Odpowiada dyrektywie europejskiej, tak zwanej MIKA. i y, naprawdę, y, jeśli ktoś ma uczciwie zarobione pieniądze i chce je inwestować, to chce, żeby te inwestycje były pod ochroną przepisów i odpowiednich organów państwowych. I to nie jest jakaś ingerencja, to nie jest tłumienie inwestycji. Ja nie rozumiem argumentów z kolejnych tych wet prezydenta, bo one... Są absolutnie prezydent twierdzi, że jest przeregulowana ta ustawa, ale jest projekt ustawy autorstwa Polski 2050. Współpracownicy prezydenta mówią, że prezydent mógłby podpisać ten projekt. Czy rząd przyjmie projekt Polski 2050 i czy tym się zakończy ta cała awantura wokół kryptowalut? Przede wszystkim szef Kancelarii Prezydenta w grudniu zapowiedział, że prezydent złoży w ciągu dwóch, trzech tygodni swój projekt. Mamy końcówkę kwietnia i takiego projektu nikt nie widział, więc ja sądzę, że to są tylko takie sztuczki. Powiedzenie a, że poprzemy taki projekt właśnie. Jakby doszło co do czego, by się okazało, że jednak nie, bo tego nie ma, tamtego nie ma. To jest wszystko takie, ta, taka próba odwrócenia uwagi od tego, że prezydent dwa razy podjął złe decyzje. I Oczywiście, tutaj można różne rzeczy brać pod uwagę przy tej okazji, natomiast to nie jest tak, że można zarzucić przeregulowania. Takiego przeregulowania w tych, w tych regulacjach nie widzę. I jeżeli mamy uregulowany rynek bankowy, ubezpieczeniowy, całą, całą mnóstwo, i to służy dobrze. Jakiejś pewności obrotu w Polsce, to dlaczego jakaś, jakiś obszar ma pozostawać poza kontrolą i regulacją? Ja już nie mówię o tym. Ale panie, panie o... ministrze, ale co, co się wydarzy yy, w związku z ustawą? Czy będzie kolejny projekt? Bo yy, wszyscy uważają, że w koalicji, że powinien być jakiś projekt, ale nie powinien to być projekt tożsamy z tym, który prezydent minister, dwukrotnie odrzucił? Minister finansów na konferencji prasowej naszej wspólnej tydzień temu zapowiedział, że w Ministerstwie Finansów toczą się prace, więc trudno tutaj mówić o szczegółach i o tym, czy po raz trzeci to miałby być taki, taki sam projekt, czy też będą jakieś rzeczy wzięte pod uwagę. Czas tutaj biegnie nieubłaganie, bo na wdrożenie dyrektywy unijnej jest czas do końca czerwca, tak? I, I to też jest bardzo istotny element. Natomiast będzie to decyzją rządu. Co, co z tym robić? My nie obrażamy się tutaj na nikogo, nie lekceważymy argumentów z żadnych projektów. Wiemy, że to trzeba po prostu uregulować i, i tyle. Ja też zresztą jeden, jedną rzecz jeszcze chcę do, dopowiedzieć. Taki argument, który może umyka niektórym, że Akty dywersji przeciwko Polsce, różne, z którymi mamy do czynienia przez ostatnie lata, są finansowane właśnie w taki sposób przez kryptowaluty. I Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służba Kontroli Wojskowego wołają o rodzaj, jakikolwiek rodzaj kontroli polskich, polskich władz, żeby nie było tak że przez zagraniczne komunikatory ktoś jest ugadywany na wersji dostaje pieniądze w kryptowalutach i my nad tym nie mamy żadnej kontroli. To są poważne rzeczy. Nie sugeruję, że wszyscy, którzy mają kryptowaluty, to od razu gdzieś są związani z jakąś szarą strefą. Natomiast jest to wykorzystywane do tego celu. I naprawdę ja nie znajduję argumentów jeszcze za pierwszym razem, Mógł prezydent uważać, że nie wszystko wie, tak, ale za drugim razem naprawdę powinien tę ustawę podpisać i byłoby po, po sprawie. Tak? Znaczy nie, nie byłoby takiej, takiej dziwacznej dyskusji, nie służącej ani obywatelom, ani Polsce. To na koniec pytanie o wpis premiera. Rekonstrukcja kwiecień 2026 to premier opublikował taki filmik, na którym widać dokument, gdzie jest napisane. Tak? Czy będzie rekonstrukcja rządu w kwietniu? To są decyzje premiera zawsze, więc trudno mi się do tego odnosić. No, jeśli zaczął taką kartkę pisać, to znaczy, że różne warianty rozważa. Więc przecież to jest tak, że gdy się jest ministrem, w każdej chwili trzeba być gotowym do tego, że premier może powiedzieć że kieruje do innych zadań, bądź cokolwiek zmienić. Ja myślę, że, że, że... Bo to jest w takim urodzinowym filmiku, tak? To znaczy dzień urodzin był dniem pracy premiera, więc myślę, że tym dał taki sygnał, jestem szefem rządu i ja tutaj decyduję o tym, kto będzie w rządzie. Tak? Chciał myślę, postraszyć że... ministrów? Nie nie, nie, nie, nie o to chodzi. Natomiast... Yy, w bardzo takiej zgrabnej formie, tak, bo gdyby był to, nie wiem, przeciek w mediach, że premier myśli o rekonstrukcji, by to może nie zwróciło uwagi, ale premier w bardzo finezyjny sposób Może to, to było zrobił. tuż po rozmowie z y, panią Katarzyną Pełczyńską na łącz, ministrą, y, która właściwie nie wiadomo, czy jej partia zagłosuje y, za y, wotum y, nieufności, y, przeciwko Paulinie Henik-Klosce, ministrze klimatu, czy przeciwko, y, jak, pan, nie wiem, nie sposób, o, jak pan obstawia. Nie sposób y, datować tę notatkę premiera, kiedy, czy on tego dnia tak napisał, czy któregoś y, wcześniejszego. Ja mogę powiedzieć tyle, mówię to od kilku dni, że nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z koalicji głosował przeciwko jakiemukolwiek ministrowi w koalicji. tak I, i, i to jest taki elementarz polityki, więc rozumiem dyskusję, rozumiem emocje, rozumiem ten podział w który nastąpił w Polsce 2050. Czasem najtudniej się rozmawia z wczorajszymi przyjaciółmi, koleżankami, kolegami. Łatwiej nawet jest z kimś, to w dalszej odległości, ale odpowiedzialność za Polskę i to, że te emocje nie mogą zachwiać koalicją, myślę, że, że jest dla wszystkich posłów, wszystkich, wszystkich, ja tutaj nie mówię akurat o Polsce 2050, absolutnie oczywiste. Co nie... Uniemożliwia jakiejś wewnętrznej dyskusji, oceny. Tak, Jesteśmy wielobardną koalicją, w której są różne wrażliwości i, i też wielokrotnie na posiedzeniach Rady Ministrów znajdowaliśmy jakiś wspólny mianownik, Tak, że, mając różne poglądy. To jest urok koalicji i, i wydaje się, że jak na cztero- bądź pięcio-członową koalicję jest to przez Donalda Tuska bardzo dobrze, bardzo sprawnie prowadzone i, i, i ten dialog między liderami też tutaj daje. Chyba tak wielkiej koalicji to nie było od czasów rządu Hanny Suchockiej w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innej konstytucji. Więc to jest ogromna sztuka y, rządzić w takim układzie koalicyjnym. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych polityk Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. To była powtórka programu. Ja krzyczę, ja ciągle krzyczę. Tak jak moi koledzy, tak jak moi... Ja ja to wszystko dziedziczę. To jest nasza kultura, to jest nasza kultura. I ci to ciaba, to Ja W ludzie i smrodzie przeszkadza, to tutaj jest w modzie. Ja pluję, ja pluję na ulicę. Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę. To jest nasza kultura, to jest nasza kultura. ci do diabła. Ah, go, go, go Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, zaczynamy Śniadanie w Trójce. Renata Grochal, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą komentować Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Witam Panią Redaktor, witam Państwa, witam radiosłuchacz. Ewa Szedler, Polska 2050. Dzień dobry, witam serdecznie. Sebastian Gajewski, Nowa Lewica, wiceminister pracy. Dzień dobry. Łukasz Żypecki Konfederacja. Dzień dobry. Barbara Sucha, doradczyni w kancelarii prezydenta, była wiceminister pracy. Dzień dobry. I czekamy ciągle na Waldemara Budę, europosła Prawa i Sprawiedliwości i członka nowego stowarzyszenia Rozwój Plus. A dziś porozmawiamy m.in. o dymisji szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomira Cęckiewicza, którego y, przynajmniej na chwilę, na kilka tygodni zastąpił generał Andrzej Kowalski, jego zastępca, ale już wiadomo, że będzie nowy szef. Zapowiedział to rzecznik prezydenta. Będziemy też rozmawiać o kolejnej odsłonie afery Zonda Krypto, ale zaczniemy od mocnych słów premiera Donalda Tuska, który w wywiadzie dla Financial Times powiedział, że Rosja może zaatakować któryś z krajów Unii Europejskiej nie w ciągu kilku lat, ale w ciągu kilku miesięcy i pyta, czy możemy wierzyć w lojalność naszych sojuszników, Krzysztof Kwiatkowski. Oczywiście, że wierzę w lojalność naszych sojuszników, a ta wiara jest oparta między innymi na tym, że kiedy ruskie drony wyleciały do Polski, to strącały je, pomagały je nam strącać holenderskie myśliwce, a namierzały je niemieckie systemy radiolokacyjne. To pokazało, Ale że nie zostały poderwane. To pokazało, że europejscy sojusznicy Polski z NATO absolutnie stanęli na wysokości zadania. Tak, zapewne byśmy wtedy oczekiwali bardziej stanowczej, bo ja już nawet nie mówię o reakcji w wymiarze militarnym, bo tu sobie poradziliśmy bardziej stanowczej reakcji ze strony Stanów Zjednoczonych. Przypominam wtedy wypowiedzi także przedstawicieli amerykańskiej administracji, które delikatnie mówiąc dezawuowały rangę tego zdarzenia, no, która dla nas była absolutnie fundamentalna, no bo to był de facto atak na nasz kraj naruszający integralność terytorialną Polski, ale ja oczywiście chcę wierzyć, że te zobowiązania sojusznicze, pod którymi się podpisały wszystkie państwa członkowskie NATO, w tym słynny artykuł 5, który mówi o przyjściu z kolektywną pomocą państwu zaatakowanemu w razie sytuacji prawdziwej próby, że one się oczywiście zrealizują, a niezależnie od tego oczywiście musimy wzmacniać swój potencjał obronny. Co robimy? Między innymi ten tydzień, pieniądze, umowa podpisana z Komisją Europejską, wbrew tym, którzy próbowali to zablokować, prawie 190 miliardów dla Polski, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, żeby nie być zależnym od kogokolwiek, żebyśmy mogli sprzęt, uzbrojenie otrzymywać z polskich zakładów zbrojeniowych, bo to jest najlepsza gwarancja tego, że w sytuacji, w której będzie taka potrzeba, będziemy mieli się czym bronić, i ostatnie zdanie na koniec, też niezwykle ważna deklaracja premiera. Unia Europejska musi pamiętać o tym, że w traktacie założycielskim Unii, wbrew pozorom, często o tym zapominamy, jest także odniesienie się do pomocy w razie, gdy jakieś państwo członkowskie Unii Europejskiej zostanie zaatakowane. Ta dyskusja trwa od lat. Pamiętam, jak szczególnie mocno, bym powiedział, było to po ataku Rosji na Ukrainę. I my także powinniśmy ten komponent wspólnej zbiorowej obrony na poziomie państw członkowskich na to oczywiście rozwijać. Nie tylko na to, ale także Unii oczywiście rozwijać. Wasz Edler, czy rzeczywiście grozi któremuś z krajów członkowskich Unii Europejskiej atak w ciągu kilku miesięcy? Czy pani się orientuje, skąd pre Mirmata mierzymy takie Słyszymy już to przecież od dawna. Na pewno podczas ekspozycji wygłoszonego przez pana ministra spraw zagranicznych i później w trakcie dyskusji powoływano się na opinię głównego generała NATO w Europie, który też określał to że, to, że to nie lata mogą w zasadzie być tą granicą ryzyka, tylko nawet miesiące. Więc to się pojawia w opinii generałów, ekspertów już od dawna. I bardzo dobrze, że premier mówi to głośno, mówi to jednoznacznie, bo przywyknięto na świecie często do takiego bardzo wygodnego stanowiska, że być może ta wojna będzie daleko. Patrz tutaj na przykład Hiszpania czy Portugalia, która, która jakoś tą wojnę w Ukrainie traktowała dość odlegle i, i jako niezagrożenie do własnego, własnego miejsca. Więc powinno się z tego robić i, i dzięki takim wywiadom, dzięki takim słowom powinno się z tego robić problem globalny, którym może być kolejne wkroczenie w przestrzeń Unii Europejskiej Władimira Putina? Podkreślmy to, że E, dzisiejsza sytuacja, szczególnie w Zatoce Perskiej jednak powoduje, że jedynym, który korzysta na tej sytuacji jest, jest Putin, ponieważ e, ceny ropy rosną i na tym może korzystać tylko i wyłącznie Federacja Rosyjska, która zarabia jednak na, na, na, na, na e, e, węglowodorach. I może dzięki temu mieć więcej pieniędzy na zbrojenie wewnętrzne. Nie możemy o tym zapominać. Musimy to w każdym momencie podkreślać. Ale również musimy podkreślać, że liczymy na największego sojusznika naszego w NATO. Bo prezydenci przychodzą i odchodzą. Administracje kroczące za nimi przychodzą i odchodzą. Ale w NATO jest, są Stany Zjednoczone. I to jest nasz największy sojusznik. I podkreślanie wartości... Sojuszu jest również korzystne dla tych relacji, które powinny przetrwać przetrwać różne turbulentne czasy i postawić na wzajemną podmiotową relację i wspieranie się. To Donald Trump czasach. podważa Sojusz NATO. Dołączył do nas już europoseł PiS Waldemar Buda, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Prawo i Sprawiedliwość. Jedna, jedyna partia. Ale jest pan w tym stowarzyszeniu, czy się pan już wypisał? Tak, ale myślę, że większość z nas jest tutaj w stowarzyszeniu. Ja nie będę. Ja nie jestem. Natomiast ja to nie jest jestem. reprezentacja partii czy? politycznych, więc proszę mi przedstawiać jako członka Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja pana tak przedstawiłam. Mhm. Czy premier Donald Tusk ma rację, pytając, czy możemy wierzyć w lojalność sojuszników i robiąc taką prognozę, że w ciągu kilku miesięcy może Rosja zaatakować któreś z państw członkowskich Unii Europejskiej? No, premier zajmuje się w ostatnim czasie straszeniem. Ma w tym swój interes polityczny. Ludzie zastraszeni podejmują często nieracjonalne decyzje i myślę, że na to gra Donald Tusk. Natomiast też praktycznie, można powiedzieć, w działaniach swoich nieustannie zajmuje się rozbijaniem sojuszu, osłabianiem relacji polsko-amerykańskich. Na szczęście mamy prezydenta, który ratuje tę sytuację. Natomiast relacje... Obecnej administracji Polski i prezydenta są no, pewnie bardzo złe, bo ci ludzie nawet się nie spotkali od zaprzysiężenia Donalda Trumpa. To świadczy o tym, że Mołdawia się spotkała i wszystkie kraje europejskie, w zasadzie sensie wszyscy przywódcy krajów europejskich się przystali, a Tusk nie miał takiej okazji, pewnie mieć nie będzie. Ale Radosław Sikorski e... spotyka się z Marko Rubio. No tak, ostatnio był na, na trawniku Białego Domu, zrobił sobie zdjęcie, 54 dolary to kosztowało. E, Tam można wejść każdy... Zachęcam, też byłem. E, wobec tego, szanowni państwo, my musimy realną politykę ja szam, uprawiać. się z posłania, z jego dowcipania. Realne, hmm. Realnie musimy... Pośmiejemy się zaraz pana. Realnie musimy myśleć o tej polityce i chodzenie po mediach zagranicznych, mówienie o tym, że ja to powątpiewam w sojusze z Ameryką, ja to nie wiem, czy oni będą, raczej, raczej bym się wykazywał, można powiedzieć, pewnego rodzaju solidarnością w ramach NATO i nie komplikował tych sytuacji, tak jak robi to Donald Tusk. Ale to samo pan może skierować do Donalda Trumpa, bo on zaczął podważać sojusz NATO. Znaczy, On powtarza, że jest absolutnie związany z sojuszem, tymi zobowiązaniami z tego wynikającymi, natomiast widzi, że są sytuacje, w których na sojusz liczyć nie może. Wielokrotnie były jakieś sytuacje, w których sojusz wypowiadał się negatywnie o jakichś planach, o jakichś sytuacjach, więc... To jest bardzo niedobra sytuacja dla nas, bo niektóre kraje mogą sobie pozwolić, jak Hiszpania, tak jak pani tutaj mówiła, na takie buńczuczne zachowanie wobec, Hiszpan wobec Amerykanów są daleko. Ta wojna dla nich jest taką, można powiedzieć, mglistą perspektywą, ale dla Polski my powinniśmy absolutnie o to dbać nie da się wciągać w to. Tak jak Niemcy i Francja również by sobie tego życzyły, żeby hegemonem i decydentem o sprawach bezpieczeństwa były właśnie one, ponieważ my wtedy słabniemy. Jeżeli my nie mamy sojuszu z Amerykanami, to słabniemy. Mamy słabsze karty wobec Niemców i Francuzów również. Niemcy na tym zależy. Kupować od nich, być zależnymi od nich. Więc róbmy wszystko, żeby ten sojusz poprawiać. Nie siejmy dezinformacji w mediach zagranicznych, jak Donald Tusk, który mówi o tym, że on powątpiewa w te sojusze. Róbmy wszystko, żeby one były jak najsilniejsze. Thomas Rose, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, zapewnia, że zaangażowanie prezydenta Donalda Trumpa na rzecz Polski jest niewzruszone, niezachwiane i zasłużone. Przypomina, że w Europie jest ponad 100 tysięcy amerykańskich żołnierzy, z czego dziewięć tysięcy jest w Polsce. Sebastian Gajewski, czy te zapewnienia wystarczą? Bardzo się cieszę z zapewnień pana ambasadora Roza, natomiast my musimy Amerykanów no brać takimi, jakimi oni dzisiaj są. Mamy prezydenta Donalda Trumpa, jesteśmy po ponad roku jego rządów. To jest rok, w którym z Białego Domu płynie stale bardzo wiele komunikatów dotyczących spraw zasadniczych, spraw związanych z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych, Europy, świata, relacji Stanów z innymi państwami. Tych komunikatów jest mnóstwo. One są wzajemnie sprzeczne, one szokują opinię publiczną i liderów państw i rządów na całym świecie. Jednego dnia Donald Trump mówi, że może wyjdzie z NATO. Drugiego dnia, że wycofa żołnierzy amerykańskich z Europy. Trzeciego dnia zapewnia, że jednak z Polski to nie. Jednego dnia zaczyna wojnę w Iranie i twierdzi, że ją wygra w ciągu wiem, kilkudziesięciu godzin. Potem rzeczywiście no, się okazuje się... Wygrał. No, do, do, do, potem się okazuje, że nie do końca, chociaż on ma na ten temat inne zdanie. I tak przyjmujemy do wiadomości wszystko to, co płynie z Białego Domu i w związku z tym NATO reaguje Reagujemy na to w dwa sposoby. Znaczy, po pierwsze potwierdzamy nasze zobowiązania w ramach Paktu Północnoatlantyckiego i zainteresowanie pozostawania w tym pakcie i bardzo bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które pozostają dla nas kluczowym sojusznikiem w dziedzinie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony ignorowanie tego sposobu uprawiania polityki przez Biały Dom I tego miejsca na mapie, w którym się znajdujemy byłoby grubą nieracjonalnością. I to, co mówi pan premier Tusk jest absolutnie oczywistą i racjonalną oceną. Po pierwsze racjonalną oceną co do intencji Federacji Rosyjskiej i takie oceny, które u nas w Polsce są oczywiste, chyba dla każdego, że jest to państwo, które stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa dla Polski i innych państw europejskich, w szczególności w Europie Środkowo-Wschodniej i w Europie Północnej jest jasne, ale nie dla wszystkich na Zachodzie to jest jasne, dlatego świetnie, że premier to mówi Financial Times, dlatego, że to jest prasa, która dociera do każdego miejsca na świecie. Naprawdę ludzie na Zachodzie, w państwach Europy Południowej, też rozmawiam z ministrami z tych państw, oni mają naprawdę inną wrażliwość niż tu w Polsce, czy na przykład w Skandynawii, gdzie się rozumie te rzeczy tak samo jak u nas. Druga sprawa, to jest jasne, że my musimy wspierać swoje w zdolności obronne w ramach Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że traktat o Unii Europejskiej też zawiera klauzulę wzajemnego, wzajemnego bezpieczeństwa, że my wszyscy jesteśmy zobowiązani do obrony na zasadach wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych wtedy, kiedy któreś państwo członkowskie Unii Europejskiej zostanie zaatakowane. I pamiętajmy, że bez względu na rolę Stanów Zjednoczonych w naszym bezpieczeństwie, która jest oczywiście kluczowa, to nas łączy z innymi państwami Unii Europejskiej nawzajem. Łączą nas relacje gospodarcze, relacje społeczne, niezwykle intensywne i pamiętajmy o tym, że atak na którekolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej to nie jest tylko naruszenie prawa międzynarodowego, to nie jest tylko tragedia ludzka, ale to jest także naruszenie relacji gospodarczych i społecznych w Unii. To jest coś, co nam wszystkim zaszkodzi i to jest powód, dla którego mamy ten dodatkowy interes, żeby nawzajem w Unii Europejskiej się bronić. Warto o tym przypominać przy każdej okazji. Te diagnozy premiera mnie nie zaskakują. Tu jest pełna racjonalność i dobrze, że one padają właśnie w takim miejscu jak Financial Times. To jest naprawdę w interesie Polski. To nie jest dezinformacja, jak mówi pan poseł Buda. To nie jest strażenie. Cały świat o tym mówi w ten sposób. I właśnie o to chodzi, żeby świat o tym mówił, bo trzeba przypominać, jakie są intencje Federacji Rosyjskiej, jakie ona stwarza zagrożenie dla polskiego i europejskiego bezpieczeństwa i trzeba przypominać także o tym, że dzisiaj Europa patrzy na swoje bezpieczeństwo inaczej i myśli o tym, że musi być sama dostarczycielem swojego bezpieczeństwa, a nie wyłącznie oglądać się na Stanach No właśnie, ale y, część polityków twierdzi, że Europa będzie w stanie usamodzielnić się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ciągu 10 lat. Barbara Socha, Kancelaria Prezydenta, czy z tego punktu widzenia nie było błędem weto prezydenta wobec programu Safe, bo program co prawda wejdzie w życie, no ale jednak nie będzie mogła z niego skorzystać. Stać policja czy straż graniczna, to nie wiadomo jeszcze. Pani redaktor, bardzo dużo wątków się pojawiło. Zacznę od odpowiedzi na to, ale chciałabym się odnieść do całego tego tematu. Weto do safe absolutnie nie było błędem to było zwrócenie uwagi na to, że sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy, która wymaga pilnych, systemowych, dobrych działań na rzecz budowania siły polskiej armii i uzbrojenia wymaga od tego, żebyśmy podejmowali racjonalne decyzje. I racjonalną decyzją jest korzystanie, jeżeli jest taka możliwość, z własnych zasobów E, finansowych, gospodarczych, nie niepotrzebne uzależnianie się od kredytu w sytuacji, kiedy mamy dramatyczny poziom zadłużenia państwa i to zadłużenie niestety rośnie w tempie niespotykanym do tej pory. E, jesteśmy tutaj absolutnie w czołówce europejskiej. I to, co zaproponował pan prezydent, ta, e, ta m, e, ustawa, e, która, e, która daje możliwość e, Sfinansowania tych potrzeb w tej samej wysokości bez ponoszenia drugi raz tej samej kwoty na odsetki i bez warunkowości, co jest tutaj bardzo istotne, ta ustawa była bardzo dobrym wyjściem z sytuacji. Podobny projekt złożony przez, przez PSL też nie jest procedowany. Widać tutaj ewidentnie Pani rozgrywanie minister, ale pieniądze, polityczne ale pieniądze tematu, z Unii który jest tematem najpoważniejszym. Mieć, y, za, y, zaraz, natomiast pieniądze z ze sprzedaży złota, bo to o tym pani mówi, e ewentualnej, e kiedy by przypłynęły? Pani, pani redaktor. I w pierwszym roku skąd? By ja te pieniądze jestem przeciwko mówieniu, e mówieniu o tym, że mamy pieniądze z Unii Europejskiej. To jest kredyt, Siedem to jest uzmanę. kredyt, w którym dodatkowo nie od nas zależy do końca jego wydatkowanie. E widzimy już, co się wydarzyło w Rumunii po tym, jak Rumunia ten program przyjęła. Ale wracając jakby do meritum tak tematu i wypowiedzi pana premiera, dla Financial Times. No, ja zazdroszczę tutaj y, Państwu z koalicji tego dobrego humoru, y, powoływania się na y, reakcję na y, y, kilka y, dronów, reakcję Holendrów y, i Niemców. Szanowni Państwo, y, ja y, chciałabym traktować słowa pana premiera Tuska poważnie, jako obywatel, jako osoba, która mieszka w Polsce, dla której Polska jest moją ojczyzną i jest dla mnie ogromnie ważne, w jakiej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, my się znajdujemy jako społeczeństwo. Jeżeli pan premier, który ma dostęp do informacji niejawnych, ma wiedzę, że w ciągu kilku miesięcy Rosja jest w stanie i ma takie plany zaatakować Polskę, to ja się pytam, co premier robi z tą informacją. Gdzie premier nie powiedział, że Gdzie jest, Polska, ale proszę, któryś z krajów nie. członkowskich. z krajów członkowskich. Rozumiem, że że chodzi też, że nie wyklucza, że tego, że będzie to Polska. To ja pytam się, gdzie są działania rządu, gdzie jest mobilizacja armii, gdzie jest pobór do wojska, gdzie są różne nad... nad no, chodzi yy, tylko o straszenie. Yy, I jeżeli pan premier podważa w tym momencie yy, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy nawet kanclerz Merz mówi o tym, że Europa bez Stanów Zjednoczonych sobie yy, nie poradzi, to yy, ja powiem tak, no... Yy, Słowa kontra czyny nie mają żadnej spójności. I moje pytanie brzmi, po co premier to mówi i po co mówi to dzisiaj? Łukasz Bo... Rzypecki, Konfederacja, po co premier to mówi? No, premier z tego słynie, że co miesiąc mówi co innego i raz, raz tutaj wrzuci kamyczek do ogródka, z drugiej strony tutaj. No przecież nie jest przypadkowe też to spotkanie pana premiera Tuska z prezydentem Francji. Natomiast... Jeżeli nie wiesz na kogo liczyć, licz na siebie. Musimy przede wszystkim dozbrajać polską armię, stawiać na polskie systemy dronowe, antydronowe, polskie fabryki amunicji. Przede wszystkim musimy postawić na komponent, i tego brakuje w mojej ocenie prywatny, na deregulację, bo jest tej regulacji aż nadto. to. oczywiście no to są na to między już... innymi pieniądze z Oczy... safe będą wydane. Pieniądze z Safe pożyczka, SAM, Czyli obrony to, to pożyczka na kolejne pokolenia, na kolejne dekady. Pieniądze powinny być wydawane w sposób efektywny, w sposób celowy i te, które są przeznaczone na ten cel, one w naszej ocenie w zupełności wystarczą na ten moment. Natomiast oczywiście jeżeli nie wiesz na kogo liczyć, licz na siebie, ale nie ma silnego NATO bez Stanów Zjednoczonych. I powinniśmy dbać o relacje ze Stanami Zjednoczonymi po partnersku, w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. Z drugiej strony nie atakować prezydenta Donalda Trumpa ad persona, tak jak robi to premier Donald Tusk. Z trzeciej strony pamiętam zachowanie kanclerza Scholza, kiedy Ukraina została zaatakowana przez Federację Rosyjską wtedy mówił że 3000 5000 Helmów wtedy nie wiedzieli wtedy nie wiedzieli co zrobić no pamiętam po aneksji Krymu po 2014 roku kiedy to właśnie Niemcy dealowali z Federacją Rosyjską budowali Nord Stream chcieli budować Nord Stream 2 i to oni napełniali kieszenie Putinowi który mógł później po kilku latach zaatakować bez Ukrainę. My, Skoro jesteśmy w my, departamencie bezpieczeństwa. Pani, my, my to pani redaktor, ostatnie krokka. zdanie. My, pani redaktor, przede wszystkim w dużej mierze przepalamy e, pieniądze na dozbrojenia właśnie nad regulacją. Postawmy, szanowni państwo, na deregulację. I jeszcze jedno, w ostatnich dniach było tajne szkolenie dla prezydenta, dla rządu, takie tajne, że od razu oczywiście media to podchwyciły. I dlaczego my? Żadnych procedur nie uruchamiamy. Dlaczego my na przykład nie uruchamiamy nie wiem, jednej brygady, trzech, czterech tysięcy żołnierzy, żeby sprawdzić, czy te procedury działają? Dlaczego um, cywile nie mają możliwości przeszkolić się, a jest szkolenie dla rządzących? Dlaczego rządzący są ponad... E, zwykłymi ludźmi e, i robią Ale coś Ale może fajniejsze. to dobrze, że, że było szkolenie dla rządzących, e, bo właśnie e, były pewnie ćwiczone scenariusze e, na wypadek e, ataku, jak rozumiem. No, tak, tylko dla rządzących, a dlaczego nie dla zwykłej ludności? Dlaczego chociaż jedna brygada nie jest uruchomiona, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście te procedury działają? Miniony tydzień to y, też dymisja szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cyńskiewicza. Cyńskiewicz podał się do dymisji, bo twierdzi, że nie może pełnić swojej funkcji, bo mimo wygranego procesu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie ma wciąż dostępu do informacji niejawnych i mówi jestem wrogiem publicznym tej ekipy rządzącej. Sebastian Gajewski odkłada telefon i e, czy to jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa decyzja, e, że odchodzi szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czy raczej jest to, przejaw walki wewnętrznej albo skutek walki wewnętrznej w Pałacu Prezydencji. Ja nie wiem, jakie są stosunki w Pałacu Prezydenckim, czego to jest przejaw, natomiast na pewno dla polskiego bezpieczeństwa to jest bardzo dobra informacja i to jest najwyższy czas, w którym Sławomir Cenckiewicz powinien przestać pełnić swoją funkcję, chociaż ja od początku mówiłem, że tej funkcji nigdy nie powinien zajmować. Sławomir Cęckiewicz to jest postać, która ma, w, w, w przeciwko której toczy się postępowanie karne, ma postawione zarzuty, jest skierowany akt oskarżenia w sprawie o ujawnienie ważnych informacji dotyczących działalności polskiej armii. To jest człowiek, który był bliskim współpracownikiem Antoniego Macierewicza, jednego z największych szkodników polskiej polityki. Człowieka, który tak szkodził polskiej obronności, że nawet samo Prawo i Sprawiedliwość odwołało go ze stanowiska ministra obrony narodowej. To jest człowiek, który stworzył gigantyczne zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. Cenckiewicz był jego przybocznym, był jego doradcą, był jego ekspertem. To jest człowiek, który nie ma dostępu do informacji niejawnych, dlatego tego, że sam fakt, że rzeczywiście wygrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie powoduje, że on ten dostęp dostaje. Cały czas toczy się ponowne postępowanie sprawdzające. W trakcie ponownego postępowania sprawdzającego nie można udostępniać osobie, której ono dotyczy, informacji niejawnych. Trudno sobie wyobrazić, żeby osoba z taką biografią, a jednocześnie osoba, która nie ma dostępu do informacji niejawnych, mogła pełnić taką funkcję jak szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I szczerze powiedziawszy o tym, że Sławomir Cenckiewicz nie ma najmniejszych kompetencji do tego, żeby pełnić taką funkcję nie tylko szefa bbn ale w ogóle funkcje polityczne w aparacie państwa świadczy to, jak się pożegnał z tą funkcją, bo ten jego wpis to nie jest wpis polityka, tylko jest wpis historyka, który opowiada o tym, wpis że jest. Wpis na platformie X, gdzie takie oświadczenie. Bardzo długie, długie oświadczenie, w którym Sławomir Cęckiewicz opowiada o tym, że jest wrogiem publicznym, jest ofiarą represji rządu Donalda Tuska. Wszyscy go prześladują, w związku z czym powinien, w związku z czym musi odejść z tej funkcji. No i oczywiście chodzi o to, żeby w następnych wyborach wygrał PiS Konfederacja. Strasznie się to czytało. Politycy i poważni ludzie zajmujący poważne funkcje nie piszą takich rzeczy. Cieszę się, że mam nadzieję, że to jest decyzja pana prezydenta, że ktoś w Pałacu Prezydenckim poszedł po rozum do głowy i zdecydował, że Sławomir Cenckiewicz powinien odejść. Chyba pan minister Bogucki powiedział, że odwołanie czy rezygnacja pana Cenckiewicza to jest przejaw propaństwowej postawy. Ja wyjątkowo się z panem ministrem zgodzę. Tak, to jest ja w propaństwowej postawy, że pana Cęckiewicza w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego nie będzie. Ale będzie w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności powołanej przez prezydenta 12 marca. Jest w niej 30 osób i na czele tej rady ma stanąć pan profesor Cęckiewicz, różne, różne są rady u pana prezydenta, różne są a osoby. na to właśnie na przykład. chciałem powiedzieć. No właśnie. Mamy ponad 30 rad i formalnie pan prezydent ma ponad 500 doradców w tych radach, bo zadałem sobie trud i policzyłem. Tam oczywiście też takich którzy uprawiają ruską propagandę, jak pan Sfinarski w Radzie do Spraw Mediów. No Rada, jak sama nazwa wskazuje, członkowie mają doradzać. Więc bym powiedział, to jest kompletnie fasadowa, kolejne fasadowe ciało. Ciałem zapisanym ustawowo, A to jest taka nagroda pocieszenia dla, dla Cęckiewicza, że będzie w tej Radzie Bezpieczeństwa i Obronności? To jest moim zdaniem jakaś próba wyjścia z twarzą. Ja żałuję, że tu nie ma żadnego posła PiSu, bo Bym chętnie posłuchał tego, co mówili na korytarzu. Jest Europosł. Jest Europoseł, ale na korytarzu przy ulicy zwykle. Wiejskiej się nie przechadza. Pamiętam, jaką furię wśród polityków PiSu wywołał w Pis w którym